To są informacje Polskiego Radia 24. Co zrobić z nieodebranymi szczepionkami Pfizera? Rząd po wyroku brukselskiego sądu analizuje możliwe scenariusze. Kolejne pęknięcia w PiS poseł Krzysztof Szczucki zawieszone w prawach członka partii. Rosja nasila dezinformację wymierzoną Węgrów. Do wyborów w tym kraju pozostało 10 dni. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rząd analizuje sposoby na uniknięcie utylizacji części szczepionek firmy Pfizer. To efekt wyroku sądu w Brukseli, który nakazał Polsce zapłatę ponad 5,5 miliarda złotych kary. Została ona nałożona za nieodebranie przez rząd Mateusza Morawieckiego 64 milionów sztuk preparatu. Sprawdzamy, co można w tej sprawie zrobić, mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.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 Emerent. Wyrok jest nieprawomocny. Polskie władze zapowiadają apelację. Teraz echa zawieszenia Krzysztofa Szczuckiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Taką decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. Sprawę ma rozpoznać partyjny rzecznik dyscyplinarny. Poseł PiSu Andrzej Śliwka radzi, by o przyczynę zawieszenia pytać władze ugrupowania.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 Wczoraj prezydent odebrał ślubowanie jedynie od dwójki nowych sędziów Trybunału, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka wezwała prezydenta, by wskazał termin ceremonii. Małżeństwa jednopłciowe domagają się realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o transkrypcję aktów takich małżeństw przez Urzędy Stanu Cywilnego. W tej sprawie przed Pałacem Ślubu w Warszawie odbyła się specjalna demonstracja. Urzędy Stanu Cywilnego wyjaśniają, iż nie mogą dokonać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych, bo w polskim wzorze aktu trzeba wpisać dane męża i żony. To bardzo proste do zmiany, przekonuje Mateusz Urban, który 4 lata temu wziął w Berlinie ślub ze swoim mężem Miłoszem. Można po prostu zmienić na małżanka jeden, małżanka dwa i, i to załatwiałoby e, sprawę. Ministerstwo Cyfryzacji już dostosowuje systemy informatyczne. Napisało też rozporządzenie, które umożliwia wprowadzenie zmian, ale to jak powiedział minister Krzysztof Gawkowski, budzi dużo zastrzeżeń. Jestem po rozmowach z ministrami, staram się tłumaczyć, przedstawiam też swoją wersję tego, jak rozporządzenie zostało przygotowane. Zgodnie z wyrokiem sądu, urzędy stanu cywilnego jeszcze w tym miesiącu muszą wprowadzić transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz o rosyjskiej dezinformacji wymierzonej w liderę węgierskiej opozycji. O zaangażowaniu Kremla w przebieg nadchodzących wyborów parlamentarnych mówił na naszej antenie Mikołaj Rogalewicz. Ekspert Fundacji Instytut zwrócił uwagę, iż choć wcześniej Rosjanie prowadzili tego typu działania, to w ostatnich dniach widać ich znaczące nasilenie. Mamy też nowe narracje, które powstają właśnie w odpowiedzi na jakieś wydarzenia albo w odpowiedzi na te wyzwania, z którymi ta Rosja chce sobie poradzić. Na przykład zwiększone poparcie dla jakiegoś polityka, tak jak tutaj mamy Węgry, no to tworzymy kampanię, która ma na celu go atakować, pomimo że wcześniej na przykład tego typu narracji się po prostu nie pojawiały. W kampanię wyborczą na Węgrzech włączyła się między innymi rosyjska sieć troli Matrioszka. Wśród sfabrykowanych informacji rozpowszechnianych przez rosyjskich agentów były między innymi te dotyczące rzekomych ataków ukraińskich uchodźców na obywateli Węgier. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób weźmie udział w jutrzejszych uroczystościach Wielkiego Piątku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed utrudnieniami na drogach w regionie ostrzega policja. Kierowcy muszą się z nimi liczyć od godziny 4.30 do 16.00, mówi Agnieszka Petek z Policji w Wadowicach.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 Informacje polskiego Radia 24. Do wieczora na przeważającym obszarze kraju pochmurno. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe opady deszczu w górach śniegu. Temperaturę od 3 stopni w rejonie Zakopanego, 10 na wybrzeżu, przez 12 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 14 w rejonie Warszawy. Minęła 17.06. Na naszym rozkładzie jazdy trzy województwa. Łódzkie, Wielkopolskie i Śląskie. To oznacza, że zaczynamy informacje z regionów. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Na początek przenosimy się do Łodzi. Wczoraj służby, a w szczególności policja, przez cały dzień prowadziły działania w w wtargnięcia uzbrojonego mężczyzny do jednej z łódzkich fabryk. W budynku oddano strzały, a 42-latek, który tego dokonał, po kilku godzinach został zatrzymany. Dziś zakończyło się jego przesłuchanie. O sprawie szeroko informowało Radio Łódź i w tym temacie informacje zebrał reporter Adam Łużyński. Zacznijmy od najnowszych ustaleń po przesłuchaniu 42-latka. Adamie? Tak, dziś mężczyzna został przesłuchany w łódzkiej prokuraturze. Ogłoszono mu trzy zarzuty. Zarzut usiłowania zabójstwa, zarzut gruźb przy użyciu broni i zarzut posiadania środków odurzających. Zatrzymany złożył obszerne wyjaśnienia, ale przyznał się tylko do posiadania narkotyków. Mówił, że nie chciał nikogo zabić. Jak powiedział, chciał popełnić samobójstwo na oczach pracodawców. Jak informuje prokuratura, te wyjaśnienia nie zgadzały się z wybranymi materiałami dowodowymi dlaczego te wyjaśnienia się nie zgadzały Zgromadzony materiał dowodowy i relacje świadków opisujące jego zachowanie podczas stargnięcia miały właśnie temu zaprzeczać. Znaleziono w jego plecaku broń czarnoprochową, opaski kablowe, kilka noży i gaz pieprzowy. Bardzo ważne pytanie w tym kontekście, jakie kolejne działania zostaną podjęte wobec zatrzymanego mężczyzny. Ze względu na możliwość powtórzenia popełnionego przestępstwa został, został złożony wniosek o tymczasowe aresztowanie. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, zatrzymany mężczyzna zostanie poddany obserwacji. Oczywiście w toku postępowania zostanie zasięgnięta opinia dwóch biegłych psychiatrów. Być może zostanie uzupełniona opinię biegłego psychologa, jeżeli biegli wniosą o takową. Natomiast nie wykluczamy, że cała sprawa jeszcze otrze się o obserwację sądowo-psychiatryczną w zamkniętym ośrodku. Jak na razie zakończyły się te wstępne przesłuchania, które były zapowiadane wczoraj tuż po zatrzymaniu napastnika, ale na pewno będą jeszcze kolejne. Adamie, na koniec przypomnijmy jeszcze całą sytuację, którą żyje od wczoraj cała Łódź, zresztą nie tylko, czyli mówimy o wtargnięciu uzbrojonego mężczyzny do jednej z fabryk w Łodzi. Mężczyzna jest byłym pracownikiem tego, tego przedsiębiorstwa. Wtargnął do fabryki wczoraj rano, ominął wejście strzeżone przez ochronę i przeszedł przez płot. Następnie dostał się do pomieszczeń przedsiębiorstwa, gdzie oddał strzały w kierunku jednej z osób. Następnie ukrywał się w budynku. Na miejsce przyjechała policja, antyterroryści i negocjatorzy, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pracowali negocjatorzy przez kilka godzin, nawiązali kontakty z mężczyzną, były to trudne negocjacje. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, nie był agresywny. Ta akcja miała na celu przede wszystkim to, żeby zatrzymać bezpiecznie mężczyznę, żeby nikt w tym całym zdarzeniu nie ucierpiał. Przesłuchania trwały długo i wczoraj po południu udało zatrzymać się napastnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Reporter Radia Łódź, Adam Łużyński, bardzo dziękuję. Dziękuję również. To na koniec dodajmy jeszcze, że podczas trwania akcji z fabryki ewakuowano ponad 400 pracowników. Zmieniamy temat. W Wielki Czwartek rozpoczyna się najważniejsze dla chrześcijan, zaczynają się najważniejsze dla chrześcijan trzy dni w roku. Wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Poznaniu proboszcz parafii pod wezwaniem imienia Jezus ze względu na dużą liczbę wiernych zdecydował się rozłożyć ogromny namiot na terenie należącym do kościoła. Ten sam duchowny kilka lat temu utworzył kościelną kaplicę w bloku tuż obok zakładów usługowych. Więcej na ten temat wie nasz poznański reporter Maciej Szefer. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Macieju, powiedz proszę nieco więcej o tej kapli kaplicy w bloku, bo yy, bardzo, bardzo ciekawie to musiało wyglądać. Bardzo ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie to brzmi i bardzo ciekawie też ogląda się to, co się dzieje wokół tej kaplicy. Bo to jest takie miejsce pośrodku właściwie nowoczesnego osiedla, schowanego nieco za galerią handlową, pełnego nowych bloków. No i tam docierają nawet turyści, którzy fotografują ten niezwykły kościół, który po prostu zajmuje się między jednym zakładem usługowym a drugim. No mhm. i do tego kościoła, do tej kaplicy mieści się zaledwie 400 osób, a potrzeby na tym osiedlu pełnym młodych ludzi, gdzie też można powiedzieć głośny, donośny głos księdza proboszcza słychać wyraźnie. Tam zainteresowanie po prostu obecnością w kościele modlitwą jest zdecydowanie większe. No i siłą rzeczy ta, ten namiot, o którym wspominałeś, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, które de facto generuje ta kaplica i ten duchowny. No właśnie ten namiot przed kaplicą to też jest bardzo y, ciekawa sprawa. To jest duży obiekt? całkiem spory zresztą. Najpierw zauważyłem taki goły plac, bo byłem tam jeszcze, kiedy ten namiot dopiero stawiano. Mhm. No a sam namiot ma pomieścić nawet dwa tysiące osób. No skoro dwa tysiące osób, no to naprawdę sporo. obiekt całkiem spory. Sporo zdecydowanie. I całe to tridum paschalne w Poznaniu, w tej parafii będzie odbywało się pod namiotem. Jednym słowem w parafii pod wezwaniem imienia Jezus nabożeństwa będą odbywały się poza świątynią. Dość powiedzieć, że w w ubiegłym roku proboszcz tejże parafii umył w Wielki Czwartek nogi ponad 700 osobom. W tym tygodniu przed Triduum Paschalnych wyspowiadał, jak sam zliczył ponad 850 wiernych. Nietypowe miejsce i okoliczności też pomagają budować wspólnotę, mówił mi ksiądz Radek Rakowski. Te trzy dni tłumaczą nam cały sens naszego życia, że my nie chcemy się modlić o szczęśliwe życie, tylko o sensowne życie. Dzisiaj wielu z nas pozornie jest szczęśliwych, ale czuje pustkę wewnętrzną, więc my pokazujemy jak służyć sobie wzajemnie, jak kochać siebie, wybaczać, jak żyć ofiarnie wobec drugiej osoby, żeby móc stać na końcu czasów. I z taką energią do kościoła przychodzą wierni, taką energią właśnie, którą przekazuje nam ksiądz Radek Rakowski. Między innymi spotkałem na placu budowy tego namiotu wielkiego Filipa Konieczkę, który odpowiada za rozłożenie namiotu i wskazuje, że parafialna kaplica w bloku jest po prostu za ciasna, dlatego dodatkowa przestrzeń na Wielkanoc jest po prostu niezbędna. W Kablicy gdzieś koło się 400 osób mieści. Tutaj spodziewamy się, że przyjdzie po prostu jakby cała parafia. Robimy takie miejsce, żeby przez te dni Tridum połączyć się tutaj razem. Gdzieś spodziewamy się około 2000 osób. Liturgie i, uroczy... Liturgie i uroczystości pod namiotem też nie są zwyczajne, żeby nikt nie myślał, że wejdzie pod namiot i tam nagle będzie msza święta albo poświęcenie pokarmów w takim tradycyjnym zwyczaju, jak, jak większość z nas kojarzy. Są po prostu znacznie dłuższe, mówi Filip Konieczka trzygodzinne, to są liturgie, jest tam dużo więcej śpiewu, nasz zespół muzyczny przygotowywał się od trzech miesięcy co dzień. Oni normalnie też mają próbę, ale to były specjalne próby pod triduum. Jednym słowem namiot, który stoi na terenie parafialnym przed kaplicą, która jest w bloku, właściwie między dwoma blokami i przy trasie tramwajowej, którą, która prowadzi do centrum miasta, po prostu cieszy się dużym, wręcz jest oblężony, cieszy się bardzo dużą popularnością. Ale warto tu jeszcze przypomnieć księdza Radka Rakowskiego, bo go zapytałem o to, jak nie utonąć w czasie świąty, w tych dyskusjach o drożyźnie i polityce i czy to się uda zrobić właśnie w tym miejscu. Myślę, że każdy z nas nie chciałby żyć w jakimś takim pustym życiu, że tylko właśnie siada bezsensownie, rytualnie przy stole. Każdy z nas ma w potrzebę głębi, duchowości i pobudzamy ludzi do tego, żeby wzbudzili jakąś głębszą refleksję, żeby się tego nie bali. No i dziś jest już taki dzień powoli, w którym można nieco zwalniać. Jeszcze jutro do pracy, tak jak chyba my wszyscy, a potem już powoli rozpoczynamy właśnie takie świętowanie, o którym mówił ksiądz Rakowski. Niezwykle wygląda triduum paschalne w tej poznańskiej parafii. Niezwykle będą z pewnością wyglądały też święta. Bardzo dziękuję. Maciej Szefer, dzięki za relację. Dziękuję również. No właśnie, jak słyszeliśmy trwa Wielki Tydzień, a już za kilka dni będziemy obchodzili święta Wielkiej Nocy. To wyjątkowy czas, w którym odżywają dawne tradycje. O zwyczajach, jakie zachowały się w Bluszczowie, w powiecie wodzisławskim, w rozmowie z Wojciechem Kocjanem, yy, mówiły panie z koła gospodyń wiejskich. Dzień dobry. Witam, witam ze Śląska. Faktycznie, no powiem szczerze, że wizyta dzisiaj w... W Bruszczowie była niezwykła, bo jak ktoś kiedyś próbował odwiedzić panie z Koła Gospodyń Wiejskich, to wie, że nie tak łatwo się wyrwać, więc ja tu ledwo do mojego studia w Knurowie, czyli mhm. trochę, trochę kawałka, ledwo, ledwo dotarłem i faktycznie rozmawialiśmy o tych tradycjach. I jak już jechałem tam na miejsce, no to zastanawiałem się, kurczę, jaki ja nam tradycje takie typowe, które... No jak je znasz? Opowiedz. No właśnie, no właśnie. No, taka pierwsza myśl, nie wiem, czy, czy też w Warszawie, czy w Polsce też otrzymuje się jakieś prezenty od zajączka, ale było tak, że zanim się dostało taki prezent, no to w pierwsze święto trzeba było pożykać po naszym. czyli się pomodlić najpierw, i to trzeba było najpierw pożykać, potem się umyć na mokro wszystko mhm. i taki mokry człowiek dopiero musiał tego zająca gdzieś tam znaleźć i tak właśnie tak właśnie to wyglądało. I to była taka tradycja, o której ja przyznam szczerze, że trochę już zapomniałem. Ona gdzieś zaniknęła, ale, ale chyba będzie musieli do tego wrócić i faktycznie znowu, znowu takie obyczaje gdzieś tam wprowadzać, no bo szkoda, żeby one zamierały. I o tym właśnie mówiłem z z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Zresztą też o kroszonkach my godali, bo my pogodali po naszemu, jak to na Śląsku. Co to są kroszonki? Każdy wie, co to są kroszonki, bo tak naprawdę to są pisanki, idą no, się go do kroszonki i tu pani Maria musiał opowiadała, no, że to jest, to jest tradycja u nich cały czas żywa. Kroszonki y, krosiła moja prastarka, starka, mama, jo i teraz kroszonki też robi moja wnuczka. U nas się robiło, kroszunki kolorowało w taki sposób, że zbierało się przed świętami już z miesiąc łuski z cebule, bo to jest najlepsza farba. Łuski z cebule do wody. Ta woda trzeba było zaważyć. I normalne jajka, tam białe jedno, czy brunotne, czy jaki, do tej wody one nabierały koloru pięknego się tam z 10 minut, 12 musiało to jajko ważyć. I po tym wzory na tych, na tych jajkach, żeby z tego była kroszonka, to się robiło za pomocą wosku albo e, zalzojery, to znaczy kwasu solnego, jomą dzisiaj i wosk. I ta Zalzujera. Poczekaj, Wojtku, bo to jest bardzo ciekawe. Prastarka, czyli prababcia. Dokładnie tak. A zatem bardzo stara tradycja i stary przepis na kraszanki. <głosy> tak, w ogóle pani Marysia przecudowna pani, która ma jeszcze u siebie za, że tak powiem, gdzieś odgrzebane z stare pieśni i o tym kiedyś może też będzie czas opowiedzieć. Koniecznie. Tak, bo to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Jak ona powiedziała, że, że chciałaby zaśpiewać kilka takich, takich starych pieśni, a pierwsze moje skojarzenie było, oho, pewnie ma od Juliusza Rogera, to był tutaj taki na Śląsku pochodzenia niemieckiego, można powiedzieć, człowiek, który zbierał te pieśni, ale to, ale to nie te. Okazuje się, że ona zebrała takie od swoich ciotek, babć, prababć, właśnie stare pieśni, no ale to na inną opowieść, mm -hmm. bo dzisiaj o Wielkanocy. A jeżeli chodzi o Wielkanoc, no to również lany poniedziałek, czyli śmigus, dyngus No i nie wiem jak tam u was, ale powiem szczerze, ja coraz mniej widzę tych chłopaków biegających z, z wiadrami wody. Bo to już paragrafy a, przynajmniej... na to są... No właśnie, nie i to takie wydaje się, wydaje się, że to jest no, taka rzecz, która powoli zanika albo po, powoli jest taka niechętnie odbierana, no, ale pani Henryka Kubica, z którą na tym temat rozmawiałem, ma zdecydowanie inne zdanie. Tradycja musi być zachowana, no co by to były za święta bezlanego poniedziałku? Oczywiście, jeżeli się jest panienką, nie tam małym dzieckiem, bo małe dziewczynki wiadomo, boją się tej wody, zimne, nieprzyjemne. Ale jeśli się panienką, śmigus musi być, koniecznie. I to panną się dostawało, oj, solidnie, solidnie. Suchej nitki na nich nie zastawało. Nikt się nie pytał, czy ma fryzura, czy ma oczka pomalowane. Nikogo to nie obchodziło. Musiała być mokro z góry na dół. Natomiast, jeśli już to była mężatka, matka, babcia, a nawet prababcia, każdą musiała być poloto. Oczywiście z szacunkiem, żeby nie pomoczyć delikatnie, może perfumem, ale najlepsza jest woda. Ale to jest właśnie. niesamowite właśnie, że to jest tradycja, która jest nie tylko na Śląsku, ale ja myślę, że w przeróżnych odmianach i wariantach tradycję śmigusa znajdziemy w całej Polsce. Zdecydowanie tak i oby ona tam jakoś przetrwała, a w ogóle zapytałem się tych pań, po co w ogóle tam te tradycje, po co to jest, dlaczego mamy to pielęgnować, może wystarczy po prostu, nie wiem, się spotkać, nie, no i tu padła taka dość ciekawa odpowiedź. Te wszystkie zwyczaje, nie no około świąt wielkanocnych, ale jakiekolwiek zwyczaje, określają no nasza tożsamość. Powiem panu, my mieszkamy w tak ciekawym rejonie. Nasz Śląsk ma tak tradycje bogate, no i no teraz, żeby były przekazywane dalej. Scalo to po prostu rodzina. Przychodzą do babci, przychodzą dzieci, wnuki, może i prawnuki. Zbiera się wtedy cała rodzina. do Czym byśmy byli, jakby dziadkowie czy tam rodzice zostawali sami, młodzi wyjeżdżali w ciepłe kraje? Czym byśmy byli bez rodziny? No właśnie, czym byśmy byli bez rodziny? No więc te święta, y, przypominają, że Jezus zmartwychwstał. No i takim cudem najlepiej cieszyć się właśnie z, w rodzinnym gronie. Piękna puenta, bardzo dziękuję. A w Bluszczowie, w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim był Wojciech Kocjan. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pięknie A w studiu razem ze mną jest Krzysztof Kuzak Dzień dobry Dzień dobry. A to oznacza, że czas na informacje sportowe Sport. Czy święta to taki czas, w którym w sporcie dzieje się mniej? Bardzo dużo się dzieje i nawet w Wielkanoc, a w lany poniedziałek to już w ogóle bardzo dużo sportowych wydarzeń i tych na powietrzu i tych w halach sportowych. Ale zaczniemy od tenisa. Dziś od tenisa, bo ważna informacja dotarła, właściwie potwierdzenie, bo mm -hmm. już o tym mówiło się od kilku dni, że do sztabu trenerskiego Igi Świątek, najlepszej polskiej tenisistki, dołączył Francisco Roć. To 57-letni Hiszpan pochodzący z Katalonii. No, wczoraj obchodził urodziny. Urodził się 1 kwietnia 68 roku w Barcelonie, więc rozpoczyna teraz współpracę z Igą Świątek. No a znany jest przede wszystkim z tego, że przez prawie całą seniorską karierę współpracował. Był drugim trenerem Rafaela Nadala, więc legendy tej dyscypliny. O nowym szkoleniowcu naszej najlepszej zawodniczki, obecnie czwartej Rakiety Świata, trener Radosław Nijaki.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 to teraz kluczowe pytanie, kiedy możemy spodziewać się powrotu i, i, i świątek? No na razie przebywa na Majorce mm. w Akademii Rafaela Nadalato i jej nie pierwsza wizyta. No Zresztą ona zawsze podkreślała, że była zapatrzona jeszcze jako młoda tenisistka w Rafaela Nadalato. Dla niej był wzór w ogóle zawodnika i kiedy już stała się znana na świecie w trakcie jej seniorskiej kariery już po tych wszystkich sukcesach, nawet zdarzało im... Się nie jeden raz trenować wspólnie w trakcie turniejów, przede wszystkim tych wielkoszlemowych. Stąd ta jej wizyta w akademii Rafaela Nadalana na Majorce. No a jeżeli chodzi o plany takie już powrotu do rywalizacji, no to najprawdopodobniej zobaczymy Jigę Świątek w połowie kwietnia w Stuttgarcie, no a później, bo to już się rozpoczyna ten sezon na Mączce, czyli te jej ulubione korty, chociaż po zdobyciu oczywiście tytułu na, na trawie wimbledońskiej, no to też można powiedzieć, że hmm, wimbledońska trawa też jest jej ulubionym, my, my, ulubioną nawierzchnią, no ale później oczywiście po Stuttgarcie mamy Madryt, Rzym i w maju na przełomie maja i czerwca wie... Wielki szlem w Paryżu, czyli Roland Garros, ten turniej, którego najwięcej razy wygrała. Na, z, na razie zrezygnowała z udziału w meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w rozgrywkach Billie Jean King Cup no, od 10 do 11 kwietnia w Gliwicach. Teraz siatkówka. Warta Zawiercie zagra dziś o awans do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski podejmie włoską drużynę Lubę Ciwitanowa. Pierwszy mecz w Italii Warta wygrała 3 do 0, no a dziś oczywiście liczy na doping swoich kibiców i yy, drugie zwycięstwo mówi przyjmujący jurajskich rycerzy Bartosz Kwolek. Chcemy zrobić ten drugi krok i wygrać z i postawić kropkę na D. Wydaje mi się, że przede wszystkim troszeczkę zaskoczyliśmy im tym, jak graliśmy blok obrona i przyjęcie przede wszystkim we, we Włoszech. Bardzo słabo jak na ich możliwości zagrywali, także myślę, że będzie zupełnie inny mecz i trzeba się przygotować na, na ciężki bój. Myślę, że trenowaliśmy na tyle ciężko przez cały sezon, żeby być gotowi na takie sytuacje. Początek tego spotkania o 18.00. Przypomnę, że wczoraj do finałowego turnieju, który w maju odbędzie się w Turynie, awansował projekt Warszawa. Dziś także pierwsze mecze 1-8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z udziałem Industrii Kielce i Orlenu Wisły Płock. O 18.45 Kielczanie w Segedynie na Węgrzech rozpoczną mecze z miejscowym pikiem, mówi białoruski obrotowy Industrii Artyom Karaliok. Zawsze łatwiej się przygotować do zespołu, który ma wszystkich zawodników zdrowych, bo wtedy wiesz, na co musisz oczekiwać. Oczywiście pierwszy mecz w Szigiedzie, oni będą chcieli się pokazać jak z najlepszej strony, żeby tutaj przyjechać już z przewagą. Powiem, że także nie będzie tak łatwo dla nich. Nasze cele jest wygrać w dwóch meczach i awansować dalej. To oczywiście industria, natomiast na z Płocka pojechali do Lizbony i o 20.45 zagrają ze Sportingiem. To są pierwsze mecze jednej ósmej finału rewanże w przyszłym tygodniu, już po świętach. Ależ będzie się działo. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak. Do usłyszenia był razem z nami.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 Punktualnie 17.30. Bartosz Teodorowicz. Kary za szczepionki firmy Pfizer dało się uniknąć, twierdzi Resort Zdrowia. Brukselski sąd nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych za nieodebranie preparatów. Sprawa dotyczy kontraktu z 2021 roku zawartego za rządów Mateusza Morawieckiego. Gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, Polska nie musiałaby płacić kary, powiedział Konrad Korbiński, dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia.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 Uwaga na fikcyjne promocje i nieprzejrzyste ceny podczas przedświątecznych zakupów apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bartosz Klimczuk z Łokiku powiedział, że nieuczciwi sprzedawcy starają się wykorzystać nieuwagę klientów.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 A na naszym zegarze jest już 17.33. Popołudnie w Polskim Radiu 24. W naszym programie czas na kolejną rozmowę polityczną, którą już za chwilę poprowadzi Marcin Zawada. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A w naszym studiu Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, PSL. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, e, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Panie ministrze, jak długo będziemy się cieszyć tych obniżonych cen paliwa? E, z jednej strony chciałbym, żeby jak najdłużej, żeby one były z jednej strony poprzedzone obniżką podatków, czyli vat i akcyzy i żeby były maksymalne dla obywatela. No i tym natomiast... się cieszymy, tylko pytanie, jak długo natomiast... będziemy, jak długo możemy natomiast państwo sobie na to pozwolić. Natomiast chciałbym, żeby to było niezależne od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo faktycznie zareagowaliśmy na to jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć jasno, mamy najtańszą benzynę w Unii europejskiej. Wyszliśmy naprzeciw temu, czego oczekiwali od nas ludzie, krótko mówiąc, rodacy, ale też przedsiębiorcy branże transportowe. Obniżyliśmy podatki, wprowadziliśmy cenę maksymalną i będziemy trzymać się tej linii tak długo, jak to będzie konieczne. Wiemy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest łatwa. I prognozy e, są dość alarmujące, e, powiedziałbym e, na dzisiaj, w kontekście globalnym oczywiście. Czyli ten kryzys może jeszcze trwać, a w związku z tym ceny baryłki ropy na rynkach światowych będą wysokie, czyli te obniżki e, tutaj u nas w Polsce, VAT-u i akcyzy mogą trwać nie dwa tygodnie, nie miesiąc, nie dwa miesiące, nie trzy miesiące, a dłużej są takie plany? Właśnie ceny baryłki rosną, a nasze mechanizmy, które wprowadziliśmy powodują, że ta cena nie winduje w górę. Cena paliwa, cena benzyny, cena oleju napędowego i na pewno będziemy robić wszystko, żeby ona się utrzymała, bo też wiemy, że no, rynku nie da się wyregulować y, całkowicie, a to są rozwiązania ekstradynaryjne. Y, więc y, po to, żeby ulżyć y, naszym obywatelom, te mechanizmy zostały wprowadzone i one będą trwały dotąd, dokąd będzie to... Konieczne. Natomiast w sferze globalnej oczywiście problem jest i być może on jeszcze przez kilka tygodni potrwa. Natomiast Polska dzisiaj jest zabezpieczona, zarówno jeśli chodzi o zapasy, zarówno jeśli chodzi o magazyny, ale też nie widzimy niczego alarmującego na dzisiaj oczywiście na stacjach benzynowych. I to mamy potwierdzone od wszystkich koncernów. A na tych przygranicznych stacjach benzynowych jest wzmożony ruch, że ludzie przyjeżdżają, także na turystyka paliwowa jest widoczna? Z zagranicy jest przyjeżdżają? To, jest, to, jest to jeden z problemów, który może się wytworzyć. Więc dzisiaj jesteśmy również w kooperacji z naszymi sąsiadami, chociażby na granicy polsko-niemieckiej, żeby spróbowali również tego typu mechanizmy uruchomić, bo wiemy, że w Niemczech ta Benzyna jest dużo droższa. Natomiast na dzisiaj nie widzimy nic alarmującego na, żadnej, na żadnym pograniczu. I mamy również potwierdzenie od koncernów, że sytuacja jest ustabilizowana i że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Oczywiście na dzisiaj, na czwartek przed świętami. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmniejszenie akcyzy będzie kosztować budżet około 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów miesięcznie, czyli grubo ponad milion pięćset tysięcy, na milion sześćset tysięcy złotych miesięcznie. To duże pieniądze, czy są jakieś wyliczenia? Miliard. miliard, panie, miliard, miliard to... oczywiście miliard, przepraszam, miliard, tak, tak miliard pięćset milionów ponad miesięcznie. Czy są jakieś takie wyliczenia, które mówią, że no damy radę jako budżet, który wiemy, że w takiej innej kondycji jest tak działać, nie wiem, przez... Pół roku, przez cztery miesiące, przez trzy, dłużej Ministerstwo Finansów ostrzega w jakiś sposób Ministerstwo Energii w tej kwestii? Jesteśmy w nieustannym kontakcie, można powiedzieć, z przedstawicielami wszystkich resortów, bo też i spotkania, które odbywamy, czy to w kancelarii premiera, czy w poszczególnych ministerstwach, poprzedzone oczywiście analizami rynku, ale też analizami budżetu, no, pozwalają nam myśleć o tym, że będziemy w stanie zapobiegać tej sytuacji właśnie poprzez wprowadzone mechanizmy. Natomiast oczywiście budżet nie jest z gumy i z punktu widzenia ekonomicznego można oczywiście tutaj różnego rodzaju opinie przeczytać, czy też powiedziałbym nawet doktoryzować się na ten temat, czy to w dłuższej perspektywie jest dobre dla budżetu? No pewnie nie. Natomiast po to, żeby ulżyć tej sytuacji, ulżyć obywatelom, i też no, nie spowodować, że te ceny staną się zaporowe. Musieliśmy taki mechanizm wprowadzić, bo takie były oczekiwania, nie tylko społeczne, ale także w dużej mierze rynkowe z punktu widzenia gospodarczego. I dzisiaj jako Polska Pierwsi w Unii Europejskiej zareagowaliśmy i będziemy starali się ten instrument, ten mechanizm podtrzymać. Ten miliard 300 milionów, o którym mówiliśmy to dużo, ale pojawiają się jeszcze pytania a propos dalszych obniżek. Czy jest szansa, że LPG też będzie jaki, w jakikolwiek sposób wciągnięte w ten program CPN? Monitorujemy tę sytuację, jesteśmy w kontakcie z branżą, yy, chociażby z Polską Izbą Paliw Płynnych, która zwróciła się do nas także yy, z pismem w tej sprawie. Yy, yy. Spotykamy się, rozmawiamy z przedstawicielami branży, y, również monitorujemy sytuację na rynku. Na dzisiaj, y, jeśli chodzi o gaz, y, nie są planowane zmiany, natomiast jeśli w najbliższych dniach y, no, z punktu widzenia rynkowego czy gospodarczego miałoby się coś zmienić i byłoby to odczuwalne tak jak y, mogło być odczuwalne w kontekście paliw to oczywiście również będziemy starali się reagować na dzisiaj na teraz y, takich planów nie ma. Panie ministrze, a czy są plany dotyczące kryzysu, który już no, w jakiejś mierze trwa, ale media zachodnie piszą o tym, że może on trwać dużo, dużo dłużej i może być dużo większy. Mówię o tym, co dzieje się przy okazji Cieśniny Ormus, przy okazji transportu ropy. Czy my jakoś do tego przygotowujemy się? Mówi pan o tym, że nasze zapasy są bezpieczne. No, my tu nie jesteśmy tak stricte powiązani z tym, co dzieje się w Cieśninie Ormus, tak. ale wiemy, że świat jest ze sobą bardzo mocno powiązany. No i też czytamy wywiady z różnymi politykami z zachodu Europy, chociażby z Włoch, którzy to politycy mówią, że no, nie mogą spać przez to, jak sobie myślą o tym, co może się wydarzyć za chwilę. W podtekście chodzi właśnie o bezpieczeństwo energetyczne Europy. Czy my jako Polska jakoś się przygotowujemy do tego, co może się wydarzyć przy okazji większego światowego kryzysu do, dotyczącego właśnie ropy i innych surowców? Trudno wróżyć pewnie y, temu, co może być za... Y, czy co może się wydarzyć za kilka tygodni, za kilka miesięcy, bo widzimy, widzimy że sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna, no konia z temu, kto przewidział skutki agresji czy napaści rosyjskiej na Ukrainę w roku 2022, co również spowodowało pewne perturbacje. Natomiast tutaj sytuacja w sferze globalnej jest dużo, dużo poważniejsza i ten kryzys paliwowy na pewno odbija się na wszystkich kontynentach, również na Europie i na Polsce. Natomiast Polska jest pod względem energetycznym, czyli paliwowo-gazowym krajem zabezpieczonym, zarówno jeśli chodzi o zapasy, jak i magazynowanie. Przypomnę, że mamy również rozbudowaną infrastrukturę krytyczną, chociażby terminale, takie jak terminal w Świnoujściu czy Baltic Pipe, Inwestujemy również w infrastrukturę sieciową. Dzisiaj podpisana przez pana prezydenta ustawa sieciowa zmiany w prawie energetycznym. No jest okazja na antenie, żeby podziękować, bo w ostatnim czasie nie często to się zdarzało, że właśnie pomysły czy też proces legislacyjny, który w Ministerstwie Energii czy też w Sejmie doszedł do skutku, zyskał również uznanie w Pałacu Prezydenckim. To nie tylko o energię chodzi, ale pewnie o wiele innych ustaw. Natomiast ta ważna ustawa z punktu widzenia właśnie zabezpieczenia sieciowego, inwestycji w sieci i też pewnych uproszczeń dla podmiotów energetycznych została podpisana i niebawem wejdzie w życie. To też jest element, element bezpieczeństwa energetycznego również w tych trudnych czasach. To skoro pan minister dotknął tych kwestii już stricte politycznych, to nie o relacje rządów. Prezydent będę pytał ale o, o relacje wewnątrz rządu. Czy Paulina Henning-Kloska powinna nadal być ministrą klimatu i środowiska? Panie redaktorze, nie mi to oceniać, natomiast... No jest pan członkiem i to ważnym członkiem partii, która wchodzi w tak, skład koalicji rządzącej. Tak, tak, Nie mi to oceniać pewnie indywidualnie, bo to, to jest podejście tak samo jak w całym rządzie, jak i w partii politycznej kole, kolektywne. Natomiast y, pani minister Kloska jest oczywiście częścią e, rządu wraz ze swoim e, nowym, można powiedzieć, ugrupowaniem po tym jak e, Polska 2050 się rozeszła. Można powiedzieć, że no, teraz mamy dwie nogi trochę tego tak, ugrupowania Polska 2050, 2050 i, i, ich centrum. i centrum. My oczywiście y, jako formacja y, nie we wszystkim zgadzamy się, jeśli chodzi o politykę Co więcej, ja od pana resortu... kolegów koleżanego słyszałem, mamy trochę inne spojrzenie na kwestię tak. klimatu niż pani minister. Tak, no, I to tak. nawet to, to trochę inne, to jest mało powiedziane. Tak, nie, nie we wszystkim się zgadzamy i, i mamy też, co za tym idzie, bo to są równoznaczne słowa, Mamy inne podejście i do kwestii lasów często i do kwestii łowiectwa chociażby, gdzie uważamy, że to powinna być część jednak Ministerstwa Rolnictwa, ale także powiedziałbym no, szeroko pojętej polityki właśnie klimatycznej. No to skoro tyle was różni, to może nie warto bronić, pani minister. Natomiast w koalicji jest tak, że y, mimo różnicy zdań często ostatecznie no, staramy się znaleźć konsensus w tych najtrudniejszych y, sprawach i każdy odpada za swoją działkę, My za tę część energii, która jest w Ministerstwie Energii, y, y, y, inne ugrupowania, które są w innych resortach za inne działki, czy to Platforma Obywatelska, czy Lewica, no przecież z Lewicą też się nie zgadzamy we wszystkim. E, no a jednak nie wyobrażam sobie, że w przypadku postawienia wniosku o votum nieufności mielibyśmy zagłosować inaczej niż przeciw takiemu wnioskowi, bo jesteśmy koalicjantami i myślę, że dopóki mamy wspólne cele i takie strategiczne, jeśli chodzi o Polskę i jesteśmy partiami demokratycznymi, bo, bo do tego nas zobowiązali Polacy, żeby, żeby w, w tym duchu prowadzić koalicję, to myślę, że będziemy tutaj spójni. Natomiast Ale oczywiście... Ale nie mówicie wprost, że na pewno będziemy bronić Pani... pani Natomiast minister. oczywiście, Panie dyrektorze, to nie oznacza, że nie wysuwamy pewnych postulatów, które z punktu widzenia chociażby PSL-u są ważne, na przykład kryzys dotyczący peletu w ostatniej zimie. On był, on był spowodowany, i to no wiem też z przekazów od, od, od ludzi, gdzie to dotyczy ogrzewnictwa indywidualnego, bo czym innym jest ciemownictwo systemowe, a czym innym ogrzewnictwo indywidualne. I on był w dużej mierze spowodowany, no, po pierwsze, mroźną zimą, gdzie ludzie nie byli przygotowani właśnie na to. A po drugie małą podażą, ograniczoną podażą surowca, z którego chociażby te, ten, ten, to, to, to źródło, którym, którym możemy ogrzewać nasze domy, mogą być wytwarzane. I tu także rozmawiamy o tym, aby, aby tę podaż powiększyć. To są takie niuanse, ale jednak ważne z punktu widzenia funkcjonowania pewnych mechanizmów w kraju i też to teraz, Mieszy, to... z punktu widzenia podejścia do, do, do energetyki. Gdybyśmy teraz, panie ministrze, to wszystko wzięli w nawias, o czym pan mówił i zachowali sobie w pamięci, bym zapytał pana, czy za miesiąc ministrem klimatu będzie dalej Paulina Henning-Kloska, to odpowie pan tak czy nie? Uważam, że tak. Czy jesteście y, za tym, żeby pozostała, ale macie wiele rzeczy, które byście chcieli zmienić w tym resorcie. Ale mimo wszystko i tak i tak będziecie bronić, pani minister. Jest wiele rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, natomiast nie mogę się wypowiedzieć, panie redaktorze, dzisiaj e, e, e, za całe ugrupowanie, bo to, pewnie, e, bo to pewnie, pewnie pan prezes, premier Kosiniak, ewentualnie szef Rady Naczelnej, pan marszałek Zgorzelski, Zbosielski. bardziej na to pytanie byliby w stanie odpowiedzieć. Natomiast będąc częścią koalicji, e, jesteśmy w niej spójni. Konrad Wojnarowski, wiceminister energii PSL. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, życzę. Dobrego wieczoru. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Rozmawiał Marcin Zawada, bardzo dziękujemy, a w studiu tuż obok mnie pojawił się już Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A to oznacza, że będziemy mówili o gospodarce.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 A zaczniemy od sytuacji na rynku ropy, który znów jest w centrum uwagi, a to wszystko naturalnie z powodu przemówienia amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Ono schłodziło nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, a w konsekwencji no, doprowadziło do tego, że ceny ropy znów rosną. Tak i to znacząco, bo ropa zyskuje w porównaniu z wczoraj 7%. Obecnie za baryłkę trzeba zapłacić ponad 107 dolarów. To jest wzrost o 8,5 dolara w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy chociażby we wtorek, kiedy ropa spadła poniżej 100 dolarów mm. i kiedy to rynki miały jednak nadzieję na to, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie szybko się zakończy. Ten entuzjazm zresztą także było widać na Wall Street, które we wtorek zyskiwało nawet blisko 4%. To jednak się zmieniło po wspomnianym już wystąpieniu prezydenta Trumpa. Na rynku znów pojawiło się wiele obaw i niepewności, a tak o koncentracji w sekwencjach wystąpienia Trumpa mówi Michał Stajniak z XTB. Zamiast konkretnego planu na fizyczne odblokowanie ciśniny Ormus usłyszeliśmy jedynie o bliskiej realizacji celów. Inwestorzy natychmiast wyczuli próżnię decyzyjną. Efektem jest kolejny mocny wzrost cen ropy naftowej. A co będzie dalej? To oczywiście będzie zależało od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i informacji płynących z Iranu. No a te nie są optymistyczne. Władze w Tehranie już bowiem zapowiedziały kolejne ataki, które mają być na większą skalę i o większej sile no a to wszystko może sprawić, według analityków, że ropa podrożeje nawet do 150 dolarów za perełkę. To wszystko sprawi oczywiście, że mimo rządowego programu CPN, o którym dużo mówimy, w górę pójdą także ceny paliw na polskich stacjach. Może nie jutro, pojutrze, ale no ten ruch przełoży się na pewno na pylone. Zapewne tak będzie, choć na razie, a przynajmniej jutro, mhm. będziemy mieli do czynienia z nieco niższymi stawkami niż dziś. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii w piątek maksymalna cena dla benzyny bezołowiowej 95 wyniesie 6,19 zł. Groszy, a dla oleju napędowego będzie to 6 7 zł przepraszam i 64 grosze, to odpowiednio 4 i 1 grosz taniej niż dziś. Zmieńmy jeszcze temat, bo prezydent dzisiaj podpisał ustawę, która reformuje Państwową Inspekcję Pracy, choć jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tak czy inaczej, na razie te przepisy wchodzą w życie. Tak, choć pewnie tu warto zaznaczyć, że droga do tego była długa i wyboista, bo w trakcie prac nad tymi przepisami nie obyło się bez kontrowersji, ba, nawet w którymś momencie premier Donald Tusk je zablokował, bo uznał, że te regulacje dają zbyt duże uprawnienia dla inspektorów pracy. No a to postawiło też pod znakiem zapytania pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo przypomnijmy, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy to był jeden z tak zwanych kamieni milowych KPO. Ostatecznie się udało wypracować pewien kompromis w rządzie i uzyskać podpis prezydenta, choć jak zaznaczyłeś, nie bez zastrzeżeń. Wątpliwości Karola Nawrockiego budzą przede wszystkim zbyt jednak szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców, stąd też wspomniany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ma sprawdzić, czy ustawa nie narusza zasad pomocniczości i proporcjonalności. I może krótki cytat z prezydenta. Władza publiczna nie może przekraczać granic wpływu na życie gospodarcze i to musi zostać jednoznacznie ocenione, powiedział prezydent. Tak czy inaczej z tej decyzji cieszy się ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziewianowicz-Bąk, która mówi o o tym, że nowe prawo pozwoli ukrócić patologię na rynku pracy.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 Tu warto dodać, że dzięki tym zmianom Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe narzędzie do kontroli rynku pracy, a mianowicie możliwość przekształcania umów cywilno prawnych i umów B2B w etat. Oczywiście, jeśli będą ku temu odpowiednie przesłanki. Procedura ta będzie wyglądała następująco. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pierwszej kolejności inspekcja będzie wydawać polecenia na usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, kiedy te naruszenia nie zostaną wykonane i usunięte inspektor będzie mógł złożyć wniosek do okręgowego inspektora pracy o wydanie decyzji przekształcającej tę umowę, która była nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę. No i w tym momencie zarówno i pracodawca, i pracownik będą mieli możliwość odwołania się od tej decyzji do sądu, co istotne. I oto też swego czasu toczyła się długa batalia. W momencie, kiedy taki pozew zostanie złożony, decyzja o przekształceniu tejże umowy cywilnoprawnej w etat zostanie wstrzymana do momentu rozstrzygnięcia tego przez sąd. To pokazuje, jak duża jest zależność od tego, co dzieje się w prawie i tego, co potem dzieje się w gospodarce, nawet na tym szczeblu mikro, czyli w firmach. Ale jutro z kolei w życie wchodzi... Inna, bardzo ważna też nowelizacja, a mówimy tutaj o nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo usług i systemów, z których codziennie korzystają przedsiębiorcy, instytucje publiczne, a także, a może przede wszystkim, e, korzystamy my wszyscy jako obywatele. Tu mam smartfona, tu mam e, komputer, tablet leży, ale to nie, za szybą zostawiłem, także na pewno jest, są to ważne przepisy. No właśnie, jakie zmiany dokładnie przyniesie ta nowelizacja. Może zanim o tych zmianach powiem, to tylko takie małe uzupełnienie czy też wtrącenie, bo mówiliśmy o tym, że przy, prace nad przepisami o Państwowej Inspekcji Pracy trwały długo, tymczasem prace nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trwały jeszcze dłużej, bo to było ponad 6 lat Maraton. w międzyczasie pojawiło się kilka projektów ustaw, a więc ten proces był bardzo długi, bardzo skomplikowany, też wywoływał wiele emocji. Te emocje też dotyczyły tego, czy prezydent tę ustawę podpisze. Ostatecznie się udało i te przepisy, tak jak powiedziałeś, jutro wchodzą w życie. A co one zmieniają? Można powiedzieć krótko, bardzo dużo. Przede wszystkim bardzo wiele firm i instytucji będzie musiało wprowadzić odpowiednie działania i procedury, które mają zapewnić im, a pośrednio także nam wszystkim odpowiednią ochronę z jednej strony systemów teleinformatycznych, a z drugiej strony ochronę danych, które są przez te firmy i instytucje przetwarzane. KSC zostanie objęta między innymi branża wodociągowa, także sektor spożywczy, czy sektor chemiczny. Oprócz tego będą to także instytucje samorządowe, uczelnie wyższe, służba zdrowia. No i wszystkie te podmioty zostaną podzielone na dwie kategorie, kluczowe i ważne i w zależności od tego, do której kategorii zostaną przypisane, będą musiały spełnić określone normy cyberbezpieczeństwa. Jak mówił dziś wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ustawa o KSC wraz z przyjętą przez rząd w marcu strategią cyberbezpieczeństwa rozpoczyna nową erę cyberbezpieczeństwa Polski. Ten nowy ekosystem cyberbezpieczeństwa, który stworzyliśmy, jest odpowiedzią na rosnące niebezpieczeństwa. Skala zagrożeń w Polsce wciąż rośnie i dane instytucji, z którymi współpracujemy wskazują, że te incydenty wcale nie będą spadały, a zagrożeń będzie coraz więcej. No i choć trudno nie zgodzić się z koniecznością wdrażania tych regulacji, to niektóre jej zapisy wywołują pewne kontrowersje. Najwięcej emocji budzi tak zwana procedura dostawcy wysokiego ryzyka. Będzie ona umożliwiała polskim władzom wykluczanie z naszego rynku poszczególnych urządzeń, komponentów czy usług, które nie spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa. No a to zanim niektórych naraża polskie firmy na dodatkowe koszty. Choć tu też warto pamiętać, że to nie będzie działo się automatycznie i to też będzie poprzedzone różnego rodzaju analizami, a nawet jeśli dane urządzenie będzie musiało być usunięte, to przedsiębiorcy zyskają, będą mieli na to czas 4 lub 7 lat, więc wydaje się, że jest to dość dużo czasu, aby ten sprzęt generalnie się zamortyzował po prostu. Bardzo ciekawy temat, do którego z pewnością będziemy wracać ale teraz jeszcze mamy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, co też wydarzyło się na rynkach i na warszawskiej giełdzie. Większość dnia na czerwono i po 16.00. Tak, Do góry. dokładnie. Niczym bardzo, ceny ropy. Bardzo ciekawie dziś działo się na warszawskim rynku. Przez większość dnia warszawska giełda traciła, potem wystrzeliła i tak na przykład WIG-20 urósł o 0,9%. Podobnie sytuacja wyglądała na Wall Street. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od spadków. Potem pojawiły się niewielkie wzrosty, ale teraz jak widzę, znowu dominuje kolor czerwony. Ale na minimalnych spadkach na razie, takich symbolicznych. Bardzo dziękuję, Błażej Prośniewski i relacja z wydarzeń Dzięki. na rynkach. Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upieć i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.